To co? Jedziemy? Dobrze. Serdecznie witamy Państwa w podcaście numer 40. W proces studia w Dublinie, w Irlandii. Studio podcastu nie tylko dla orłów. Serdecznie witamy w dzisiejszym podcaście. Czyli nareszcie, nareszcie, nareszcie z Irlandii. Nie z Holandii, nie gdzieś z wakacyjnych bałkańskich klimatów. Irlandia, Dublin, samo centrum Dublina, piękne nasze studio podcastu i zapraszamy na podcast, jak już wspomniałem, numer 40. Co dzisiaj? Troszeczkę inna formuła niż zwykle. Dzisiaj będzie bardzo, bardzo dużo gadania, mało muzyki, bo przecież trzeba wrócić troszeczkę do źródeł. Podcast nie tylko dla Orów, jak sama nas wskazuje, to podcast z Irlandii, czyli trzeba wrócić troszeczkę do wiadomości o Dublinie, o Irlandii, jak to tutaj wszystko wygląda w lecie zatem będzie o lecie w Irlandii, czyli dlaczego jest tak ciepło i nie pada będzie troszeczkę irlandzkich informacji z polskich gazet będzie troszeczkę o podcastingu o nowych podcastach polskich jak to wszystko na naszym podwórku wygląda, będzie też o jednym z polskich podcasterów który, który jest dość niesłowny Ostatnio rozmawiałem tutaj z kolegami z rosyjskich podcastów, jeden jest rosyjski z Dublina i postaramy się tutaj razem z kolegami z tego podcastu i z rosyjską mafią dostać się do tego podcastera i zabrać to co nasze. Będzie także, mam nadzieję, jeśli nam czas pozwoli, troszeczkę o moim ulubionym ostatnim filmie serialu Lost, który właśnie skończył drugą edycję. Będzie o, może o sporcie, Rowercie Kubicy, który właśnie w tym weekendzie, jakby to można powiedzieć, startował po raz pierwszy w zawodach formuły wyścigu Formuły 1, czyli jak to niektórzy mówili, drugi Polak w kosmosie. Będzie o mojej jej ostatniej fascynacji, czyli Call of Duty, czyli taka gra, szczelanka można powiedzieć, ale, ale zabiera mi dużo czasu i troszeczkę mnie destabilizuje czasowo, że tak powiem, bo, bo wciąga, wciąga, zatem dawno nie było o grach na Macintosza, dawno nie było troszeczkę o, o Macintoshach, no i będzie też troszeczkę o takim, to myślę, że na samym końcu może troszeczkę o Call of Duty w wydaniu troszeczkę innym, czyli troszeczkę o faszyzmie, o faszyzmie czyli, czyli o zmianach reorganizacyjnych, albo inaczej bym to nazwał, o reorganizacji, troszeczkę podcastu nie tylko dla orłów, o małych zmianach kadrowych. Kto jest ze mną, że tak powiem, w osobistym e-mailowym kontakcie, ten wie, o co chodzi. Jeśli nie, troszeczkę przybliżę, ale dobrze, nie będę nic mówił. Zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy. Podcast numer 40, nie tylko dla orów. To podcast nie tylko dla orów one three Express. Nie tylko dla or How are you? Mm -hmm. Mm -hmm. <mum> do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Nie tylko dla orów. First, best, and always. Dobry wieczór, fajkuna, nazywam się Hubert. W i poszła pokarmowy. Czas podcastu z Niemiec. Witam wszystkich. Dobry wieczór Państwu. Witam, witam. Jestem prowadzący tego, ten podcast od zarania dziejów. Serdecznie wit witam. Witam, witam. Witam, Timicest Showdown. Burakowy Show to mój podcast. Witamy. Wita Was i Jest ich tylko dwie. Znowu witam Was Oksa. Witam wszystkich serdecznie.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 Obecnie 15. Ja cygar, czyli ojciec chrzestny polskiego podcastingu. Cicho, nic nie mów, nic nie mów, nie odzywaj się. Bardzo jestem smutny, bardzo mi źle, a źle się czuję, dlatego że w piątek miałem wyrwane dwie ósemki. Nie? Lekarze wbrew jego woli bezskutecznie starali się przytwierdzić odcięty organ. E, e, sam chętnie to obejrzę. To, co pan mówi, panie doktorze, jest lekko przerażające. Jest chory, totalnie chory. 3, 8, 3, 8. Powiem wam szczerze, że. Spójrzcie, spójrzcie za milczenia. Przepraszam. Jeszcze raz. Znowu Martins. Jeszcze raz. Znowu Martins. Jeszcze raz. Znowu Martins. Jeszcze raz patrz, jeszcze raz patrz. Nasze podwórko, czyli podcastu.pl, podcasty. Tak, nasze podwórko coraz bardziej się rozrasta, coraz więcej podcastów, coraz więcej podcasterów. Eee. Jakby to się wszystko potoczyło i gdyby tej Rozgłośnijmy. Ja naprawdę nie wiem, jak to komentować. To się, ja się tego pragnę. No, ja nie mogę. E, nie, nie, nie wytrzymuję tempa. Jestem za stary, już widocznie na to. Będzie skandal, będzie afera, będzie draka. To ja uważam, że jest czas, y, y, żeby wreszcie jakieś nazwiska padły. I po co komu więcej? Powoli będziemy schodzić. Trzy. No, Osiem. Jeszcze raz dziękuję za wszelkie pozytywne opinie o tej audycji i zapraszam do wyrażenia kolejnych swoich opinii. Do usłyszenia. Pokaz numer 40, serdecznie witamy i co teraz? Co teraz? Co teraz? Co teraz? Na karteczce napisane, wszystko po kolei lato w Dublinie, czyli będzie troszeczkę o pogodzie, która jest trochę mało irlandzka ostatnimi czasy gdyż lipiec, który właśnie minął niedawno, był najcieplejszym od 19 lat, tak jak ostatnio najstarsi górale mówili że nie pamiętają, żeby było tak ciepło w lipcu, a przecież lato to jest czas kiedy w Dublinie w Irlandii pada najwięcej. Opady deszczu są naprawdę dość poważne. Zresztą mam, nagrywam dzisiaj w sobotę. Wyjątkowo w sobotę, wieczorem. I mieliśmy się dzisiaj z Biedronem umówić na piłkę. Oczywiście pada. Tydzień temu oczywiście pada. Ale w ciągu tygodnia pogoda naprawdę bardzo, bardzo ładna. W pracy mojej Mamy klimatyzację, która po prostu nie wyrabia nasze studio. Bardzo ładne, takie troszeczkę szklarniowe, z ładnym przeszklonym dachem. Niestety znajduje się, na, znaczy na szczęście znajduje się na samej górze budynku, ale niestety wszystkie promienie słońca, które wpadają, to ogrzewają właśnie nasze pomieszczenie i ostatnio nawet klimatyzacja nam zastrajkowała. I po prostu wiadomo kto wie jak komputery, ile komputery wydzielają ciepła i po prostu czasami, ostatnimi czasy. Było ciężko, ciężko wytrzymać. Troszkę przepraszam się Państwa za to, że może się będę haczył, bo dawno, mówiąc szczerze, nie nagrywałem samemu, no ale w... tak to jest. Jeśli ktoś chce zrobić coś dobrze, to musi zrobić to samemu. Czasem nie można liczyć na osoby, którym... na które się w zasadzie powinno liczyć, w którym się zaufało, ale dobrze, dobrze, o tym może na samym końcu. Co mamy w Irlandii? Pozwolę sobie wziąć troszeczkę irlandzkich, polskich gazet, bo na pewno tak jak wspomniałem Państwo są głodni irlandzkich informacji, bo to podcast jak już wspomniałem nie tylko dla orów czyli z sedna z samego jądra, że ja tak powiem brzydko, Irlandii, Dublina. mam przed sobą weekendowy numer polskiego herlaka, heralda, przepraszam to jest taka wrzutka do Irish Herald czyli przelecę szybciutko tak po tytułach pamiętam jak z Arkiem kiedyś przelatywaliśmy po tytułach i nie wiem czy to było ciekawe czy nie, ale jest dzisiaj tyle rzeczy do opowiedzenia. Nie wiem, czy zmieszczę się. Chciałbym w 50 minutach zawrzeć wszystko. Zobaczymy, jak to pójdzie. Troszeczkę dzisiaj będzie może nie za ciekawie, ale mam tyle rzeczy, że po prostu chcę, chcę się ze wszystkim zmieścić. Zatem postaram się treściwie przelecieć przez polskiego herlaka, czyli pierwszy tytuł, nowe opłaty bagażowe w Air Lingus, czyli podobnie jak Ryanair, wrzucił takie jakby ukryte opłaty, że tutaj 3 euro albo 6 euro za bagaż w sumie niewielka nie jest to suma, ale jak się przeliczy przez ilość podróżnych to jednak te tanie linie wcale się nie stają takie tanie, takie tanie. i flagowy przewoźnik a irlandzki czyli firma Erlingus idzie za ciosem jakby powiedzieć papuguje Ryana i też wrzuca, też wrzuca opłaty bagażowe i tutaj pozwolę sobie przytoczyć, przytoczyć cytat, czyli pasażerowie na krótkich trasach będą zmuszeni zapłacić 8 euro za stukę bagażu odprawionego na lotnisku lub 4 euro, jeśli bagaż zostanie zgłoszony wcześniej przez internet. Dobrze, co mamy? Przewracamy handel żywym towarem w Irlandii, czyli ponad 300 dzieci obcych narodowości przepadło bez wieści, czyli kto potrzebuje nową merkę? Coś dla mnie, bo moje nerki, jeśli słuchacze niektórzy pamiętają, nie są najlepszej jakości. Przewracam na drugą stronę i co mamy? Telefon na piątkę, wypożycz 5 filmów lub gier gratis przy zakupie telefonu w sieci Meteor. Reklama Extravision, oczywiście po polsku. Nie zgadną Państwo z jakiej agencji ona wyszła i kto tłumaczył teksty w tej reklamie. Tak, nasza agencja, w której pracuję, współpracujemy właśnie z Extravision, współpracujemy z FASem Irlandczycy mówią fos, To jest takie jakby biuro zatrudnienia, coś w tym stylu. I właśnie następny podcast będzie taki troszeczkę dziwny, ale o tym, o tym później. Szybciutko lecimy dalej. Tala, stolicą pizzy. Tala to jest taka dzielnica, nie wiem czy Państwo pamiętają, byliśmy kiedyś z Arkiem w tej dzielnicy. W Tala Square to jest takie centrum, tam po prostu lepiej się nie zapuszczać. Czyli Tala, stolicą pizzy. Czyli tam pewnie same takie take away'owe to Potem bardzo śmieszny tytuł Ktoś zjadł łabędzia i nie był to Polak, proszę bardzo. Czyli pozwolę sobie znowu przytoczyć cytat gazety. Nie tak dawno pisaliśmy o podejrzanym znikaniu łabędzi i przypuszczeniach, że łapią mnie rządni mięsa bezrobotni i bezdomni Polacy. Okazuje się jednak, że winni są inni. No i okazało się, że to po prostu rządni mięsa, Irlandczycy zabijają. Biedne łabędzie i je drogą konsumpcji spożywają. Co mamy dalej? Co mamy dalej? Stypendia na wyciągnięcie ręki, czyli jak studiować za darmo w Irlandii. Na następnej stronie mamy rozwijać swoją karierę zawodową w Irlandii, czyli, czyli porady dla nowych, nowych pracowników, którzy chcieliby pracować w Irlandii. Polecam bardzo podcast następny za tydzień, bo tam będzie właśnie coś. Yy, dla tych, co nazwałem już ten podcast wszystko, co boisz się zapytać, a chciałbyś wiedzieć to będzie podcast następny to jest taki podcast troszeczkę piracki, ale nic nie powiem zapraszam za tydzień Zapraszam. można powiedzieć do telewizorów i do, do, do słuchania i do oglądania podcast za tydzień następnej stronie mamy wsiąść do pociągu byle jakiego, nie przepraszam, byle krótkiego czyli to jest wywiad z Kamilą Witnacza, która zabiera nas podróż do Waterford Waterford nie byłem tam, to jest jedno z niewielu miejsc w Irlandii, w których jeszcze nie byłem, zatem taki malutki wywiad, potem co my mamy tutaj ta Andalina, trochę o rzeczach do jedzenia, gdzie można kupić jakieś zdrowe, ładne zielone rzeczy do jedzenia, polecam mojego bloga, gdzie w zeszłym tygodniu w zeszłym tygodniu miałem cykl artykułów o konsumpcji i o troszeczkę zachowaniu się kulinarnym tutaj w Irlandii czyli polecam www.dublin.blogs.pl tam wyżej wymieniony czyli tutaj mówiący Filip pisze różne dziwne rzeczy i które ludzie różni również czytają co dalej, co dalej, co dalej mamy? Du, du, du, du. Twarz tygodnia, premier Berti Ahern, też też bardzo miły pan, taki nasz Kaczyński, tylko że Berti jest jeden, a Kaczyński są dwaj. Co do, dobrze, dobrze. I to tyle, myślę. Gazeta jest taka nie za bardzo po prostu i, i serowanie, że tak powiem, tytułów z polskich gazet Dobrze, to tyle. Weź kajecik, weź ołówek, do nas napisz kilka słówek. Nie tylko dla orów gmail.com Książki, skarki, żaleń nie mamy wcale. Ale gdybyś chciał napisać do nas jakiś żale... Weź w rękę ołówek. Ołówek, weź w rękę. <śmiech> I zaśpiewaj piosenkę. Skr no i skromni do nas kilka słówek. Nie tylko dla orłów. At gmail.com Ołówek. Ołówek. ołówek kom. <śmiech> Może teraz trochę o Dabinie, co się dzieje. Wakacje, wakacje, czyli dużo turystów i dużo studentów przyjechało na wakacyjne miesiące. Turyści, wiadomo, przewodniki, mapy chodzą, zwiedzają, ale jak co roku zauważyłem, dużo jest, jakby to powiedzieć, dzieciaków, studentów, którzy przyjeżdżają na kursy językowe. Naprawdę jest tego, jak to się mówi po poznańsku, wuchta czyli dużo. Zatem dzieciaczki, studenci zazwyczaj kolorowo poubierani, ale mają zazwyczaj jakiś jeden element wspólny, jakiś plecak, czapeczkę. Mnóstwo, mnóstwo szkół językowych jest tutaj w Irlandii, w Dublinie. Zresztą moi znajomi też chcieli tutaj swoje dzieci wysłać, ale jakoś finansowo coś tam nie wyszło. W każdym razie naprawdę jest dużo, dużo ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj dokształcać się i ulepszać jakby swój język angielski. Coś śmieszniejsze jest, ja na przykład mam kolegów, którzy chodzą, którzy chodzą na takie kursy języka angielskiego. Zresztą kiedyś z Uzą poznaliśmy takiego Polaka, który mieszkał we Francji, ale firma go tutaj skierowała właśnie do Dublina na kursy językowe. Coś śmieszniejsze było, języka angielskiego uczyła go hiszpanka więc różnie to bywa, że tak powiem z własnej autopsji nigdy się nie spotkałem, żeby, żeby uczyła mnie języka angielskiego nie angielka, albo nie amerykanka albo nie Landka. ale widzą Państwo różnie to bywa albo na przykład hiszpańskiego gdzie chodziłem na hiszpański, uczyła mnie portugalka o bardzo ładnym dźwięcznym imieniu Begonia zatem widzą Państwo, że Dublin staje się po malutku takim po Londynie centrum Języków. Zresztą dużo ludzi, moich znajomych, jak pracowałem dwa lata temu i rok temu w knajpach, to dużo ludzi właśnie przyjeżdża tak mniej więcej pod koniec maja, wyjeżdża pod koniec września, na początku października, właśnie na te cztery miesiące troszkę się pouczyć, trochę popracować. Mam dwie takie słowaczki bardzo miłe, tutaj pozdrawiam, to są siostry, jedna ma na imię Katia, a druga ma na imię... Janka, to są takie dwie słowaczki nie pamiętam dokładnie skąd ale, ale bardzo, bardzo miłe i one właśnie tak przyjeżdżają na 4 miesiące sobie popracować czemu nie? Czemu nie? ja tutaj kwitnę już prawie 2 lata no pracuję ciągle nie wiem czy coś z tego będzie plany mam co by jakoś te pieniądze spożytkować zobaczymy jak to będzie no to tak to wygląda a propos wakacji Tablina. Aha, jeszcze jedna rzecz, ważna rzecz. Sierpień jest takim miesiącem wakacyjnym w Irlandii, gdzie większość Irlandczyków w tym czasie bierze ulopy, więc można zauważyć mniejsze korki, mniej jakby takich irlandzkich twarzy na ulicach, bo tak jak wspomniałem, w sierpniu bardzo dużo Irlandczyków przede wszystkim wyjeżdża do Hiszpanii, do Portugalii, gdzie w mojej byłej pracy na przykład pracowaliśmy nad wieloma rzeczami dla irlandzkich firm budowlanych, które bardzo dużo rzeczy budują właśnie w Portugalii. Dużo apartamentów, dużo różnych mieszkań, a także dość mocno rozwija się przemysł, jakbym powiedział, golfowy, czyli dużo pól golfowych zaczyna powstawać właśnie w Portugalii. To jest jedno z takich nowszych celów wakacyjnych Irlączyków. Dobrze, to tyle. Zapraszamy po chwili. <mówi> I'm so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, my so, I'm so, Radio. Jeszcze, jeszcze troszeczkę irlandzkich wiadomości, czyli teraz branża sportowa w ubiegłym, w ubiegłym weekend skończył się um, jakby to powiedzieć tydzień wyścigów konnych w Galway jest to największa doroczna impreza sportowa w dziedzinie koniarstwa że tak się wyrażę wyścigowego mnóstwo wyścigów jest to cały tydzień całym, jakby, z całą otoczką. Mnóstwo, mnóstwo ludzi z całego świata zjeżdża na ten czas do Dublina, do Galway, po to, żeby oglądać, jak ludzie męczą zwierzaki i jeszcze na nich jeżdżą. Ja w sumie kiedyś jeździłem nawet na koniach. Bardzo to dobrze, bardzo to dobrze na mnie działało. Jeździliśmy, pamiętam, zacząłem jeździć wrześniowym wieczorem. To, to była stajnia w w Miwce koło puszczykowa koło Poznania, jeśli ktoś jest z poznańskich klimatów, to wie o czym mówię. Jeździłem przez prawie pół roku i doświadczyłem właśnie takiej jazdy zimowo, jesienno-zimowej i troszeczkę jest na wiosnę, więc, więc bardzo fajnie to wszystko było. Konie takie w zimie, takie jak jeździliśmy w zimie. Spocone, parujące, bardzo to fajnie. Wszystko, wszystko działało, aczkolwiek potem czasami były problemy z dopraniem rzeczy, bo te konie się pociły, jakieś zapachy wydzielały, ale ogólnie naprawdę nawet skakałem gdzieś przez przeszkody, to znaczy koń został przez przeszkodą, a ja poleciałem. Na szczęście na... na jak to się mówi, już zapomniałem... Mm, brum, brum brum brum brum zapomniałem jak się nazywa ten wybieg, gdzie się gdzie się konie, hmm, gdzie się biega z koni ojej, no w każdym razie spadłem na taką hmm, ściółkę mięciutką z, z, z różnych takich trocin i w sumie oprócz zwichnięcia ręki nic mi nie było w każdym razie koń został przed przeszkodą ja skoczyłem niestety zawodów nie wygrałem, bo to były takie zawody po półrocznym treni, po północ, po półrocznym kursie po prostu z tego co wiem za mocność ściągnąłem wodze i po prostu koni został, a ja, jak już wspomniałem wcześniej, poleciałem do przodu. W każdym razie podobno jest tak, z tego co pamiętam, że trzeba dać koniowi wolną rękę i on po prostu sobie sam skoczy, bo widzi przeszkodę jest już wytrenowany. Nie wolno go tam, co tak powiem, dopingować jakoś. Znaczy, ja to mówię jako totalny laik, lajkonik. Taki nie do końca mówię z tymi koni tam jakby to powiedzieć, współgrałem. Oczywiście zawsze przenosiłem dobry cukier, no ale różnie to było potem. Dobrze, co do sportu, jeszcze irlandzkiego. Zaczynają się półfinały w, w sportach, że tak powiem, irlandzkich, czyli w hurlingu i w ich futbolu wrześniowym, wrześniowymi miesiącami, czyli już niedługo będą finały. Co tydzień przewalają się przez Dublin, tłumy kolorowo ubranych kibiców ostatnio grał właśnie w ten weekend Kork czyli zwycięzca, zwycięzca ubiegłorocznej edycji z Waterford to są, dwa, to są dwa takie kluby, które strasznie, strasznie ze sobą walczą w stosunku, w stosunku ostatnim jest 3-2 dla Kork, nie pamiętam niestety jak się skończyło wczorajsze spotkanie no ale jest to dość ciekawe, mówiąc szczerze dwa razy byłem na zawodach na, na meczach drużyn warto, warto zobaczyć jeśli jest się w Irlandii. ale powiem, że bilety bardzo ciężko dostać na już to na ten etap rozgrywek i eliminacji Kupica, wczoraj nagrywałem pierwszą część podcastu, dzisiaj drugą Kupica został zyskowani, że 2 kilo schudł podczas wyścigu widzą Państwo jak to jest Węgry, a Węgry też są malutkie. Gorąco płacają. Węgierki są. Gorąco. Hungaroring. Hungaroring. Madziarosza. Madziarosza. Dzień dobry. Zatem, zatem zapraszamy. Możemy trochę reklam podcastowych? Proszę bardzo. Burakowy Show to mój podcast www.burakowyshow.info O czym będę mówił, kim jestem, jakie będę poruszał tematy. Sprawdźcie sam www.burakowyshow.info Poza tym to już prawie trzecia w nocy dochodzi. Nic więcej wam dziś nie powiem. prosiła, posłuchaj Ciuraczko Radia Maryja, a ja mówię, że wolę podcasta z polskiego Detroit i basta. Podcast Podcinek Niezależny głos w internecie podcinek.com Zapraszamy. <głos> Najlepszym dniem jest niedziela. Polskie <głos> detroje. Najlepszym dniem jest niedziela. Polski Detroit nadaje podcastowy numer nowy, świeżutki i gotowy. Pierwszy podcast gdański, pierwszy podcast w mieście. Ww moje miasto net, tonet. polityka wielią. Wielią. że dobrze, dobrze, reklamy podcastów, czyli słyszą Państwo, mamy nowy podcast, czy może już nie taki nowy do końca, burakowy show. Polecam, polecam. Kolega przysłał nam, przysłał nam swoje promo. No i. Cóż, cóż ja mogę powiedzieć o nowych podcastach w Polsce? Można by ująć to w takich krótkich, lapidarnych, żołnierskich słowach. Na bezrybiu, tak, także i rak ryba, to chyba jest tak. Czyli sucho mamy, nic się nie dzieje w zasadzie na naszym podwórku. Nasze podcasty, wszystkie chłopaki, dziewczyny, które nagrywają troszeczkę, troszeczkę jesteśmy jakby w takim wszyscy, jakby to powiedzieć, coś ostatnio plączę. słyszą Państwo, że ciężko się samemu nagrywa. Troszeczkę jest to Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, mało jest nowych podcastów, a jeśli są to jest jeden, dwa, trzy odcinki i niestety znikają, tak jak na przykład Polska Floryda, coś się stało też z Polish New York nie wiem co tam, dlaczego cisza, widzą Państwo, że to ile jest takich naszych polskich podcastów, które mają już powyżej 10, może 20 odcinków niewiele, no kurczę ja mogę iść na pierwszy front, Łukasz Jacek Artymiak, który nagrywa rzadko, ale nagrywa Potem co jeszcze, no Gosia w sumie dalej ma siłę i chęć, ostatnio wakacyjnie trochę zabalowała, więc nie nagrywa, zresztą powiedziała, że odezwie się połata cech, no ale dzielnie Kobieta 10 odcinków już ma, jest troszeczkę nowych, nowych podcastów, ale jakoś nie ma czegoś takiego przełomowego, takiego co by, co by ruszyło to wszystko. Co by, co by, nie wiem, jakoś. Jak, takie słowo ostatnio fajne. słyszałem z Z zdyzer, Nie, jak to było. Nie, Dyserw. Nie, Teraz przypomnę sobie przypomnę, przepraszam. Dywersyfikacja, o, to jest to słowo, czyli. Czyli to wszystko tak troszeczkę troszeczkę. podzieliło nasz nasz. Nasz rynek, nasze... Ale się plącze dzisiaj. Troszeczkę nasz podcastowy tutaj ogródeczek ubrało w ładniejsze kwiatki. No bo troszeczkę się tutaj gnieciemy we własnym się no bo, no bo ile proszę państwa można słuchać Łukasza z Detroit o tym, że jakieś nowe muzeum, że coś. No przecież proszę to jest tak nudne to wszystko, co on tam mówi. Naprawdę, naprawdę nie wiem, jak to można... Martin, no ile proszę Państwa można bluzgać o różnych różnych rzeczach no jest to ciekawe, no Jacek miał, który, który no może ma ciekawy głos, no ale proszę Państwa no powiedzmy, że to nie jest ciekawe, no kto tam jeszcze nadaje, no no, no, I przemion też, a o przemianie zaraz powiem nie, żartuję chłopaki oczywiście, proszę proszę, proszę nie brać tego do siebie nie, po prostu trzeba by coś zrobić zresztą ja rozmawiałem z Łukaszem ostatnio na polskich podcastach i stwierdziliśmy, że, że trzeba by coś powiedzieć o tym, może dosyć jakieś reklamy albo coś, ale powiedzieliśmy sobie, że poczekamy do połowy września, może nawet do końca, kiedy ludzie wrócą z wakacji i, i coś trzeba zrobić, coś trzeba zrobić, żeby to się ruszyło, bo na platformie Łap Mikrofon, podcasting chyba pl albo kompel nie pamiętam dokładnie jak to jest. No jest tam dużo ruchu, ale te podcasty są takie incydentalne, jakbym mógł tak powiedzieć. Jeden, dwa, trzy podcasty, ale jest to totalna, totalna amatorka i nie widać, żeby, żeby było jakieś ciągłości zdarzeń, że jest jeden, drugi podcast i, i koniec. Świetnie, że właśnie podcasting Polski się dy, że, ym, zdywersyfikował, czyli jest nasz tutaj Jacko Artymiakowy portal podcasting.pl i jest tamten portal podcasting.com.pl no ale, ale no, kurczę, jakoś nie wiem, to wszystko tak ciężko idzie, ciężko idzie, no ja powiem od siebie, że, że trochę mnie rozpiera kreatywność, niektórzy to, niektórzy to mylą troszeczkę z faszyzmem, no ale tak bywa, nie będę komentował na razie, wrócę do tematu pod koniec września rozpiera mnie troszeczkę kreatywność Robię dwa wideokasty teraz jestem w trakcie, w trakcie robienia dwóch wideokastów. Mam podcast następny. W sumie mam już tematy na miesiąc co najmniej do przodu. Materiały zbieram, chodzę z mikrofonem. Tu i tam nagrywam. Zresztą mam zamiar z takich dwóch najbliższych podcastów em, zrobić tematy na najbliższe dwa podcasty. To mniej więcej pierwszy będzie jak już wspomniałem wcześniej o, o o czym to było? Aha, wszystko co chcesz wiedzieć, a bo zapytać o pracy w Irlandii, czyli taki podcast y, troszeczkę inny, złożony w współpracy z biurem Fos. Potem będzie prawdopodobnie wywiad z bardzo miłym panem z, z Ameryki i troszeczkę może, troszeczkę może rzeczy a propos mojego wyjazdu do Londynu. Ale chciałbym też zrobić podcast o blogach, polskich blogach w Irlandii, bo jest tego troszeczkę. Zaczęło się w sumie od Arka, potem był Biedron, potem było kilka innych blogów. Jest tego chyba z 11 albo 12. Chciałbym po prostu z tymi ludźmi przeprowadzić malutkie takie wywiady. Dlaczego, po co i w ogóle co im to daje. Myślę, że to jest ciekawy. Poza tym chciałbym też zrobić podcast z takimi, można powiedzieć, żulami, które, którzy... Siedzą e, niedaleko tutaj moje, Mojego domu na ulicy W piątek albo w sobotę Albo w każdy dzień po pracy Piją piwo Naprawdę takie chłopaki Co, co chyba śpią e, W czteroosobowym pokoju w piętnastkę I chciałbym z nimi po prostu Pójść pogadać Postawić im pewnie popiwku Żeby ich troszeczkę, troszeczkę ich trochę zachęcić Po prostu Historia życia normalnych ludzi To myślę tyle co do podcastingu Aha, jeszcze chciałem powiedzieć o, o, o, o przemionie, że szukam ludzi, którzy ściągają długi. Najlepiej tutaj chciałbym do Martina i do Gubiego, bo oni mają tam dużo, dużo kontaktów z Rosjanami i może nawet z rosyjską mafią, bo są tutaj tacy podcasterzy, którzy, którzy którym pożyczyłem na przykład płyty DVD i nie chcą ich albo nie mogą, albo nie pamiętają, nie chcą mi odesłać i szukam właśnie kogoś, kto tutaj, jakieś firma Ultimo albo ktoś, co, która ściąga po prostu i długi, i przedmioty, które nie chcą oddać, więc mm, przemion. No pagadi, zajac. Dobrze, dobrze, to tyle. Może jakaś pioseneczka, jakiś, jakiś mashup, bo już się zagadałem dużo. To tyle. Słone. Przewok na ludzi mnie, Kocham cię. Jestem na prawdę I krzyczysz radości Kocham Cię Kocham Cię Nie tylko dla Orów Tego teraz słuchacie W tramwaju, na imprze Albo na chacie Nie tylko dla Orów Dobrze, serdecznie witamy ponownie. Ponownie kolejne, kolejne, kolejna, kolejne wejście. Widzą Państwo, że mam dziś potworne problemy z dykcją. Tak to jest, jak się samemu nagrywa. No, ale tak wyszło. Zobaczymy, może się coś zmieni. Może. W każdym razie, no dobra, powiem, że skład ekipy, nie tylko dla Orów, na pewno na pewno uległ zmianie, na pewno, na pewno pomniejszył się o koleżankę Annę W., zwaną też Zuzą, co do mojego najlepszego kolegi Arka Szuszy, to jeszcze nie wiadomo sprawa jest otwarta, otwarta zobaczymy jak to będzie, w każdym razie jak to w rodzinie, czasem są problemy, czasem są kłopoty tak to bywa niestety ale, ale... Co do ostatniej... Oh, Jezus, jakie mam się problemy z karania. Co do jakiejś decyzji... Jeszcze, jeszcze pomyślimy. W każdym razie prawdopodobnie podcast ostatni wakacyjny albo pierwszy już niewakacyjny będzie troszeczkę o tym, co się dzieje w grupie medialnej, nie tylko dla orłów. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Widzą Państwo znaczy ci, którzy są blisko ze mną w kontakcie, czyli Boski Łukasz z Detroitowa Pawarska Kruszyna oraz kilka jeszcze innych osób to oni wiedzą, coś się tutaj dzieje a dla reszty słuchaczy na razie wszystko zostanie tajemnicą, ale, ale to nie znaczy, że podcast nie będzie działał oczywiście nie tylko dla orów kręci się dalej nie tylko dla orów dalej, dalej nagrywa. W sumie słuchacze nie powinni być denerwowani wiadomościami, że coś się tutaj dzieje dobrego albo niedobrego. Słuchaczu, słuchaczy powinna interesować tylko jakość i treść, czyli staramy się, żeby było jak najlepiej. Zresztą słyszą Państwo, że jakość chyba po ostatnim odcinku mojego głosu uległa zmianie. Nabyłem ostatnio drogę na kilka gadżetów, które umożliwią mi nagrywanie dobrej jakości w terenie. Planujemy podcast, jak już wspomniałem, londyńsko-amerykański. O tym będzie cisza, ale też za dwa tygodnie wyjeżdżam na północ Irlandii. Będę zbierał muszle, będę zbierał wodorosty, różne inne glony. I mam zamiar właśnie nagrać podcast z samego końca, w zasadzie w z Donegal, Irlandii. Udaje się na dość obiecujący weekend. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale, ale to nie znaczy, że jeśli będę daleko, to nie będzie dobrej jakości. Oj, coś mi się dzisiaj dziwnie rozmawia. Coś mnie ucho swędzi i głowa mnie strasznie rano bolała i nie wiedziałem, co z sobą zrobić. Długi weekend mamy w Irlandii. Państwo słuchają tego już po długim weekendzie. Trzy dni wolnego. I... Wczoraj miałem grilla ze znajomymi i troszeczkę jedną, może wino za dużą i trochę dzisiaj się źle czułem, ale jak zacząłem od razu nagrywać, ból minął, od razu dobry nastrój. No i myślę, że w moim głosie słychać też małe podniecenie tym, że nagrywam specjalnie dla Państwa podcast numer 40. Jak już wspomniałem, nie będzie dzisiaj żadnego świętowania, żadnej rocznicy, aczkolwiek pamiętają Państwo, że wcześniej, że każda, każdy... Każda rocznica, każdy, że jak powiem, jubileusz był jakoś tak naciągany, podcast 35, potem jakoś, no, nie będę do tego wracał, w każdym razie pamiętają Państwo, że prawie co podcast to była jakaś rocznica albo powód do świętowania. Zatem, zatem, co mi jeszcze zostało dzisiaj w moim notatniku do przejrzenia, a, Google Earth. Bardzo zapraszam na stronę www.rv.google.com. Jest to świetna strona. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, kiedy wspominałem o tym, o mapach na stronie Google. Można sobie wirtualnie jeździć po świecie, oglądać. Polecam bardzo, właśnie wejść na tą stronę i ściągnięcie sobie programu. Jest to świetny program, który ma w swoich zasobach mapy satelitarne całego świata z o niebywałej jakości. Mniej więcej wszystko jest yy, współpraca Google i NASA. Są to mapy, jak wspaniające te I czasem jakość detali, jakość szczegółów jest porażająca. Ostatnio przeglądałem sobie Londyn. Szukałem miejsca, gdzie będę mieszkał w przyszłym tygodniu. Po prostu widać ludzi. Po prostu widać nawet kolory koszulek, koszul, koszul, ubrań ludzi. Na ulicach. Jest to porażająca jakość. Nie wszędzie są tak dobre jakościowo mapy. Na przykład mapa Poznania. Szukałem miejsca, gdzie się urodziłem. Niestety jest to rozmazane, nie jest to bardzo dobrej jakości, ale Londyn. Na przykład ostatnio też byłem w Czarnogórze, jak i fizycznie, jak i na mapach. Naprawdę widać ludzi wchodzących do samolotu na lotnisku. 350 km ponad robione zdjęcie z satelity. Dublin jest dość dobrej jakości. Widać miejsce, gdzie mieszkam. Szukałem ostatnio miejsca, gdzie mieszka Łukasz Detroit, z Detroit, ale coś mi się nie do końca, nie do końca tam zgadzał, więc proszę Cię Łukasz tutaj, proszę podać miejsce, gdzie mieszkasz. Chciałbym zobaczyć, jakie masz kwiatki w ogródku, może będzie coś widać. Gosie samo się też próbowałem wyszperować, niestety nie udało mi się coś tam w tym jej zagłębi rury i nie do końca wiem, jak to jest. Ale na wrzesień planujemy osobiste spotkanie. Tutaj takie nieoficjalne, może nie drugie, ale pół, półtorarowe spotkanie podcasterów. Może będzie też przemią, może jeszcze kogoś uda się dokoptować. I wrześniowo mamy spotkanie w zagłębiu rury podcasterów. W każdym razie na razie jest nas teoretycznie dwóch, może trzech, może jeszcze coś się przydarzy. Zatem widzą Państwo, że podcast, podcast, podcast się rozwija. Podcast nie zamilknie. Ciągle coś mnie tutaj, ciągle, ciągle coś mi się w głowie rodzi. Ciągle coś się dzieje. Zatem proszę bardzo nie mylić kreatywności z faszyzmem. Cóż jeszcze. A O loście, loście. Coś powiem. Zatem mała przerwa i wracamy po przerwie do odcinka serialowego albo serialu odcinkowego, zależy tak jak to mówi, Lost. Welcome to the summer edition of the official Lost podcast, hosted by ABC.com. Today we're bringing you a special laid-back summer kind of interview with Jorge Garcia, a.k.a. Hugo Reyes, a.k.a. Hurley. Back to your camp. What? Go back. Your job is to tell the rest of your people they can never come here. What about my friends? Your friends are coming home with us. Go. Lost. Właśnie skończyła się druga seria tego filmu. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, o co chodzi, ale nie będę przybliżał mniej więcej e, historii tego filmu, serialu, odcinkowego. Kto wie, ten wie, kto nie, zapraszamy na stronę w internecie, każdy znajdzie. Zapraszam także na podcast, jest dostępny w iTunesach, podcast, oficjalny podcast, nazwijmy to filmu, Lost skończyła się właśnie druga seria. Jak to się zaczęło? Mała taka historyjka teraz. Ja w maju, w kwietniu w Polsce mój kuzyn dał mi kilka płyt. Mówi, kuzyn, weź przeglądni sobie. Fajny to jest taki odcinek. Naprawdę, naprawdę wciąga. I pamiętam, przyjechałem potem do, do Irlandii po, moim polskiej, po mojej polskiej wizycie. Rozchorowałem się prawie tydzień, leżałem w łóżku i tak troszeczkę z nudów zacząłem oglądać Pierwszy, drugi, trzeci odcinek I naprawdę wciągnęło. Naprawdę ciągnęło. Jest to, pokrótce przypomnę, aczkolwiek przed chwilą mówiłem, że nie przypomnę. Coś dzisiaj jest dziwne. Jest to historia ludzi, którzy rozbili się e, w czasie lotu samolotem. Rozbili się na jak można powiedzieć bezludnej wyspie, która potem się okazała wcale nie bezludna. I naprawdę jest to hit w Stanach. Łukasz Witkowski może coś o tym nagra. Łukasz Dałoby się coś nagrać, co myślę? Tutaj oczywiście sugeruję troszeczkę, a propos następnego, bo na jeszcze następnego odcinka. Nagraj coś o loście, jeśli oglądałeś. W każdym razie ściągnąłem ostatnio z internetu, bo w wielandskej telewizji też leciały odcinki, ale troszeczkę spóźnione. Ostatnia seria skończyła się chyba tydzień temu. Ostatnia, czyli druga. A ja z internetu sobie ściągnąłem e, prawie całą drugą serię czyli. Naprawdę film wciąga, naprawdę jest to interesujące, chociaż może to jest takie troszeczkę hollywoodzkie, ale, ale każdy odcinek trzeba oglądać dość uważnie, każdy odcinek trzeba śledzić, bo jeśli przeoczy się jeden, może nawet dwa odcinki, trudno potem dojść o co chodzi. Najlepiej oglądać po dwa, po trzy, nawet po cztery odcinki naraz, wtedy jest jakaś taka ciągłość polecam bardzo. Jakby ktoś bardzo chciał, to mam całą pierwszą serię polskim lektorem albo napisami, nie pamiętam. A druga seria jest w języku oryginalnym, orgi czyli angielskim. Bardzo dobra jakość, pliki po 350 mega, 42-minutowy odcinek, więc jeśli ktoś bardzo by chciał, no. nie ma problemu, przegram. Wiadomo, że podcasterzy są mili, ładni i uczynni, i bardzo, bardzo tacy skłonni do wszelkiego typu dobrych uczynków więc jeśli ktoś by chciał pierwsza seria na DVD pewnie z dwie, trzy płyty nie ma problemu, druga seria także, jeśli ktoś nie oglądał, bardzo polecam, bardzo polecam właśnie oglądanie tego filmu jest to jeden z niewielu filmów, który ostatnio mnie jakoś tak wzruszył można by powiedzieć i, i, i nawet już, z odwrotnie poruszył i lekko wyruszył Lost polecam podcast polecam strony jest też blog Losta bodajże www.lost.blog.pl bardzo polecam no i czekam na trzecią serię która zacznie się prawdopodobnie albo pod koniec tego roku albo na wiosnę Zobaczymy jeszcze różne są plany nowe, nowi aktorzy i cóż Polecam, polecam i zapraszam do oglądania. Co się przykrót? Tak i brawo! Zastanawiał swoją defesa. To była ostatnia raz parte do plano meu amigo todo parte do plano ah então seu plano deve ser perder agora por favor quanto tempo está fazendo isso isso não é a gente não percebeu de novo eles vão matar a gente Fica cá. nós perdemos Pala de że falso. że to... Chama, ajuda! Hello. Miss Whitmore. Yes? It's ours. I think we found it. Dobrze, to tyle już w dzisiejszym podcaście. Widzą Państwo, że było dużo wiadomości. Troszeczkę wróciliśmy do irlandzkich klimatów. Pogoda za oknem jest taka dzisiaj typowo irlandzka, aczkolwiek ostatnimi paroma dniami jest strasznie duszno, strasznie gorąco i ciężko oddychać. Ale podcast nie tylko dla orów. Ze studia w Dublinie. Powolutku żegna się z Państwem. Dzisiaj wyjątkowo w składzie jednoosobowym. Mam nadzieję, że się to zmieni niedługo. Zobaczymy, jak będzie. W każdym razie, tak jak Arek kiedyś mówił, nawet najlepszy monolog nie jest w stanie dorównać najgorszemu dialogowi. Zatem podcast nie tylko dla Orów, mam nadzieję następnym, może nie razem, ale kolejne odcinki już w składzie większym. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Dziękuję Państwu za... 40 raz słuchania, 40 raz słuchania, co ja wiadomo za wysłuchanie 40 odcinka podcastu, nie tylko dla orów z samego centrum Irlandii, Dublin 1, samo centrum Dublina. Nie, to nie jest samo centrum Irlandii. Samo centrum Irlandii to jest um, Altone, chyba taka Wiocha się nazywa. Co ja dzisiaj gadam, proszę Państwa. Dobrze, to tyle na dzisiaj i to tyle, to tyle, to tyle. Zapraszam na następny tydzień na podcast trochę inny niż zwykle. Będzie dla budowlańców, czyli zobaczymy co się będzie działo. Pozdrawiam, miłego weekendu, miłego tygodnia, miłego słuchania. podcast jest dostępny pod adresem radio.orla.com. Nadajemy dla Wielkiej Brytanii i Irlandii. Radio Orła.